Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Próg podatkowy w górę. Prezydent Nawrocki zabrał głos w sprawie projektu Polski 2050. Więcej policji na drogach. Dziś Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Radiowa Jedynka świętuje w Sopocie to kolejny punkt na naszej urodzinowej trasie. Prezydent Karol Nawrocki chwali pomysł Polski 2050 podniesienia progu podatkowego. To dobra inicjatywa, którą popieram, napisał Karol Nawrocki na Platformie X. Wczoraj Polska 2050 pokazała projekt ustawy zakładający podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Prezydent przypomina, że 1 sierpnia 2025 roku trafił do Sejmu jego projekt ustawy PIT 0 Rodzina na Plus, który zawiera takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki, zaznaczył Nawrocki. Nie żyje trzecia osoba ranna w wypadku w Łomiankach. Dwudziestoletni kierowca Toyoty zmarł o północy w szpitalu. Na miejscu zginęły dwie osoby, dziewiętnastolatka i piętnastolatek. Kierowca i pasażer Audi usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani. W niedzielę na Krajowej Siódemce Patryk R. doprowadził do Karambolu, w którym zderzyło się pięć aut. On i pasażer uciekli z miejsca wypadku. Po ich zatrzymaniu okazało się, że kierowca był pijany. Ciążyły na nim także dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Policja nie zwalnia z kontrolami prędkości. Dziś kolejna akcja z okazji Europejskiego Dnia Kontroli Prędkości Polska według danych Instytutu Transportu Samochodowego, jeśli chodzi o przestrzeganie ograniczeń na drogach. Pozostaje w ogonie Europy. Kierowcy nagminnie przekraczają w terenie zabudowanym limit 50 km na godzinę. Stwarzają tym ogromne zagrożenie, tłumaczy Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Musimy sobie uświadomić, że jazda 60 km na godzinę zamiast 50 km na godzinę w mieście drastycznie zmniejsza szanse pieszego na przeżycie. Droga zatrzymania zwiększa się około 9 m, a prawdopodobieństwo śmierci pieszego wzrasta 60% przy prędkości zderzenia 50 km na godzinę do 85% przy prędkości zderzenia 60 km na godzinę. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu szacuje, że gdyby każdy kierowca w Europie zdjął nogę z gazu rocznie, moglibyśmy ocalić życie ponad dwóch tysięcy osób. Topnieją zapasy gazu w magazynach w Unii Europejskiej wypełnione są w niespełna 30%, a średnia pięcioletnia na tę porę wynosi 43%. W Polsce sytuacja jest lepsza. Nasze magazyny wypełnione są w ponad 44%. Najmniejsze zapasy ma Holandia. Jej magazyny wypełnione są tylko w ponad 6%. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych świętuje dziś 35. rocznica pierwszej sesji 16 kwietnia 1991 roku w dawnym domu partii po raz pierwszy.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 Urodzinowa trasa radiowej jedynki dotarła do Sopotu. Setne urodziny świętować będziemy tuż przy molo. Audycję specjalną magazynu Ekspres Jedynki poprowadzi Karolina Rożej. Będziemy w samym sercu Sopotu, skwer kuracyjny. Także jeśli ktoś wybiera się na spacer po pięknym sopockim molo, to na pewno nas nie przeoczy. No i będzie super urodzinowo. Będziemy opowiadać o tym, dlaczego Sopot jest piękny i dlaczego jedynka jest piękna. Mimo, że ma już 100 lat i się tak świetnie trzyma, nie potrzebuje botoksu. Zdecydowanie. Można robić zdjęcia, mamy prezenty, pokażemy jak się robi Ekspres Jedynki, także taki plenerowy. No tylko proszę za tę pogodę trzymać kciuki, to będę wdzięczna. Urodzinowa audycja Ekspresu Jedynki od 16 do 18. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Niewiele chmury i dużo słońca na północnym wschodzie i w centrum Polski. W innych regionach zachmurzenie umiarkowane, a na północnym zachodzie duże. Na termometrach od 3 stopni na Suwalszczeźnie, 6 na Pomorzu, 11 w centrum do 13 miejscami na Śląsku. Ciśnienie w Warszawie, 1007 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio. Tanim podróżowaniu w tej godzinie będzie o strategicznych miejscach na kuli ziemskiej, bo ostatnie wydarzenia na świecie, chociażby cieśnina Ormuz, to co tam się dzieje, niektórych troszkę poduczyły geografii, a wcześniej patrzyliśmy na mapy i niektórzy mówili zaraz, Grenlandia, ale gdzie to jest? O rany, ale to jest naprawdę takie duże. Więc okazuje się, że takich zapalnych punktów, o które toczą się konflikty, jest sporo i są tacy, którzy się na tej politycznej geografii znają. To o tym w tej godzinie i o rekonstrukcjach. I będziemy się przygotowywali do rozmowy po 11 o tym, że Polska krajem szczęśliwości. Jak to się stało, nie wiem, ale tak wynika z badań. Roman Czajarek, zapraszam. pory Dokładnie to jest tak, że Polska awansowała na 24 miejsce najszczęśliwszych krajów świata, przebijając kilka innych krajów europejskich, na przykład taką Francję. A co tam? Nie tylko widelców się od nas uczyli. 7251, nasz numer konkursowy, podpowiedź numer 3. Ale o co chodzi? W 1857 roku tutaj pracowało ponad 9 tysięcy robotników. Atelniane obrusy i serwety były znane i cenione na całym świecie, naprawdę. Można było je kupić i w Ameryce, i w całej Europie. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam ja stacji. Fabryka odegrała ogromną miasto rolę. Gdyby nie fabryka, gdyby nie Filip de Girard, no od niego mamy przecież nazwę Girardów, to nie byłoby po prostu miasta. Wódź, która znowu swoją rewitalizację oparła o miasto bawełne, miasto włókiennicze. By spytać siebie, mieć czy Jest to taka rzecz, która jest takim moim ulubionym przedmiotem muzeum minarstwa. Jest to czułenko. Czułenko waży około kilograma i jest sercem. I właśnie dzięki temu urządzeniu otrzymujemy tkaninę. Czułenko jest drewniane z takiego dość gęstego, grubego drewna. Tak na marginesie ten Philippe de Girard, od którego się wzięła nazwa Girardów, to Francuzem był francuskim wynalazcą, a w szczęśliwości za nami. 72, 151 zegarek, który ma milion różnych funkcji. To nasza nagroda w tym tygodniu. Każdego dnia. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark. Producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Wystarczy wysłać jeden, jak odpowiedź jest dobra. Podpowiedzi kolejne, jak trzeba, będą. Rzeczy Pakowane włosy spięte, klucze zdane. Idę wąskim korytarzem coś dziwnego. Utknęłam w drodze Z domu do domu Przepraszam, ale To jest radio. go too long apart She couldn't wait another day for the captain of her heart As the day came up she made the star She stopped waiting another day for the captain of her heart the day fall. Rekonstruktorzy, teraz będzie coś dla was Grup rekonstrukcyjnych w całej Polsce Coraz więcej, ale ci, którzy się na tym zdają, Mówią, że to nie chodzi o pokazy To chodzi o to, co się robi poza pokazami Trzeba trenować cały czas, żeby to dobrze wyszło To teraz grupa, która odtwarza średniowiecze Tomasz Tomala który jest szefem tego wszystkiego. Raz, dwa razy w tygodniu zbieramy się w sali na treningu i po prostu trenujemy. I to nie jest tak, że trenujemy walkę na miecze. To jest zwykły WF z porządną rozgrzewką, z motoryką, z pracą techniczną mieczem. Czyli mamy taki zestaw, taki worek treningowy z opon złożony, w który uczymy się dokładnie technicznie jak bić, żeby miecz nam z ręki nie wypadł, bo miecz faktycznie nie waży 20 kilo. Miecz zazwyczaj jest bardzo lekki, ale sama fizyka broni działa tak, że jeżeli źle złożymy się do zamachu, miecz nam po prostu... Może wypaść bardzo łatwo z ręki. Nie chcemy tego, dlatego trenujemy. Damian Kurek, jestem przewodnikiem muzeum sił Powietrznych w Dęblinie. Ilość grup rekonstrukcyjnych na rynku się z roku na rok tak naprawdę zwiększa. Fajnie też, że młode osoby właśnie, jak ja to mówię, zawsze nie siedzą w telefonach czy w tabletach, tylko idą w tą stronę tej historii i edukacji następnych pokoleń, bo to przecież, no jak my wychowamy następne pokolenia, no to zobaczymy później po historii, po iluś latach, prawda, jak to zaowocowało. I sprzęt też widzę, że coraz większą wagę przykłada się do detali, do szczegółów, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej odzorować, gdzie jest tam tych hepak po prostu, jak wtedy żyli, jak wyglądali. Marcin Kalbarczyk, ja należę do grupy stowarzyszenia na rzecz popularyzacji kultury antycznej Hellasetroma. Jeśli chodzi o mnie, rekonstruuję sylwetkę kartagińskiego no, obywatela, też ewentualnie żołnierza, tak, bo oni walczyli na zasadzie hoplitów, czyli gdy wybuchała wojna, oni się, tak powiem, zbierali. Tutaj akurat nie mam żadnego uzbrojenia, więc można powiedzieć, że chodzę po cywilnemu, no ale posiadam taką tunikę z długimi rękawami, ona sięga mi tak właśnie do kolan, dalej mam owiki, czyli tutaj wokół łydek, skarpety. Taka starożytna osoba by mnie pewnie rozróżniła. Dziwiłaby się, ale pewnie by mnie rozróżniła, że jestem kartagińczykiem względu na właśnie te długie rękawy. Generalnie my staramy się po pierwsze odwzorowywać na odkryciach archeologicznych, no o jakichś źródłach też pisanych, tak, bo to też przekazują nam te informacje, jak na przykład coś wyglądało albo może z czego było zrobione. Albo to robimy sami, bo część osób też tak tworzy. Czyli maszyna do szycia, materiały no, to i szyjecie. Zależy. To zależy, bo niektórzy też próbują te starsze metody, powiedzmy te, a jak nasza Babcia, prababcia robiła, tak powiedzmy. Natomiast też mamy szereg rzemieślników, którzy no, tworzą właśnie takie rzeczy. Nazywam się Rodak Słowom, jestem członkiem stowarzyszenia imienia 5 Oddziału Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego zwanych Ćwiekami ze Starościna. W skrócie nazywamy się Ćwieki, bo nazwa jest za długa. Już od ponad 10 lat zajmujemy się rekonstrukcją historyczną, a zajęliśmy się historią oddziału Ćwieków ze Starościna. Ponieważ tam, w tamtej okolicyśmy się wychowywali. Niektórzy to wręcz w tym miejscu, gdzie ten oddział się formował. W taką działalność trzeba się zaangażować, trzeba poświęcić swój czas. O pieniądzach już nie wspomnę, bo może żona słucha. Trzeba mieć po prostu chęć, żeby jeździć na wyjazdy, konserwować te sprzęty, żeby przede wszystkim zdobywać nowe informacje na temat oddziału, bo możeśmy się przez te lata bardzo dużo dowiedzieli. Nawet nawiązaliśmy kontakt z potomkami Emilii Cieszkowskiej, później już Podstolskiej, którzy mieszkają we Francji. Mamy piękne dokumenty z ich archiwum dotyczące oddziału, dotyczące starościna. No ja zawsze mówię, że to co my tu robimy na rekonstrukcjach czy na wystawach to jest może 10-15%. A reszta w zaciszu archiwów, no i we własnych garażach, no konserwacja, remonty i utrzymanie tego wszystkiego w należytym stanie. Świat rekonstruktorów. Ostatnie takie pokazy były w Dęblinie w czasie Światowego Dnia Rekonstrukcji Historycznej, ale tak naprawdę w każdym miejscu Polski. Można znaleźć takich fantastycznych ludzi. Bardzo gorąco polecam. Przeglądam się w lustrze.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 Ekspres Jedynki od 16 do 18 nadajemy z deptaku Monte Casino. Zapraszam, Karolina Rożej. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Redakcja sportowa też świętuje stulecie, oczywiście. Ale najpierw to, co się dzieje bieżącego. Jak to było na Misiu, ten słynny cytat: Prezes dba o nas jak ojciec, najlepszy, a dach nie przeciekał, bo przecież wcale nie padało. Mm. Rafa, pała czas na sport. Witam serdecznie. Trener dba teraz nowy, jak tym ojciec razem najlepszy. trener dba, tak, bo Iga Świątek ostatnie tygodnie spędziła na Majorce. Przypomnijmy, zmieniła trenera. Wima Fisetę e, zastąpił Francisco Rojcz. No i e, też trzeba powiedzieć, że Hiszpan, który rzeczywiście dba o IG, wspólne treningi z Rafaelem Nadalem, czyli z tym, który przez którym Rojcz trenował kilkanaście lat. Zobaczymy, co one przyniosą. Na razie liga jest po pierwszym meczu. Po trzech i pół tygodniach wróciła na korty, tym razem na nawierzchnię ziemną. Zmierzyła się z Niemką Laurą Ziegemund. 6-2, 6-3. Nie wszystko może w tym meczu wychodziło, ale widać było ten stres, no bo to wiadomo, jest sporo nowego w życiu tym sportowym. Ligi Świątek 18 maja początek French Open i tutaj na pewno będzie duża presja, no bo przecież kilka razy Świątek tam wygrywała. Dwa tygodnie później, czyli już pod koniec maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Mogą się tam znaleźć Monachijczycy, Paryżanie, Londyńczycy i Madrytczycy, bo do półfinałów awansowały Arsenal, PSG, Bayern i Atletico. No nie ma Roberta Lewandowskiego, nie ma Barcelony, ale może za rok. Zobaczymy czy Lewandowski przedłuży z Barceloną, bo na razie tam się sporo mówi, że jeśli przedłuży to za dużo mniejsze pieniądze, ale pewnie się wkrótce przekonamy. Co to przekonamy. znaczy dużo mniejsze? Dużo, na razie zarabia kilka... To, to lat. są tak duże pieniądze, że to będą tak, dużo na, mniejsze od Na razie bardzo, bardzo nieoficjalnie dużo. mówi się o 13 milionach euro, że zarabia rocznie z tych oficjalnych ym, kontraktów. Aha. Natomiast do tego dochodzą oczywiście reklamowe, sponsorskie i tak dalej. No i że teraz miałoby zarabiać sporo mniej. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie no na pewno Robert dobrze wybierze dla siebie tę końcówkę kariery. W tym tygodniu obchodzimy setną rocznicę urodzin radiowej jedynki. Cały czas o tym mówimy. Z tej okazji prezentujemy na Największe dokonania polskich sportowców, które relacjonowaliśmy na antenie programu pierwszego. Mówiliśmy już o najwybitniejszej polskiej sportsmence, czyli Irenie Szewińskiej. Pora na innych lekkoatletów. Przedstawiciele królowej sportu zdobyli dla Polski 67 olimpijskich medali. 29 złotych, 20 srebrnych, 18 brązowych. W 1928 roku pierwsze złoto w historii polskiego olimpizmu wywalczyła w rzucie dyskiem Halina Konopacka, a tak opisywał to Wojciech Trojanowski. Teraz Kalina spokojna jest jak posąg. Kręci się i wreszcie szarpie całym ramieniem, całym ciałem. Dysk wylatuje jak pocisk i leci płasko, płasko, daleko, aż wreszcie pac poza chorągiewkę rekordu świata. Taki to był początek polskiego złota na Olimpiadzie. Rok 1956, Elbern Elżbieta Krzesińska triumfuje w skoku w dal, a opowiada o tym Bogdan Tomaszewski. Ma 15 metrów do deski, chodzi na deskę, już odbiła się i skok jest zakończony. Na szczęście się sędzia podnosi teraz białą solą dzięskiem. To pierwszy złoty medal na polski. 20 lat później w Montrealu 19-letni Jacek wszoła zdobywa złoto w skoku wysza. Świadkiem tego jest Lesław Skinder. Krok a drugą nogę ciągnie, teraz już nabiera normalnego rozpędu. 5, 6, 7, 10 długich kroków wybija się. Polak ma złoty medal. Brawo Jacek strzoła! Mistrz Olimpijski. Pamiętny bieg Bronisława Malinowskiego na 3000 metrów z przeszkodami w Moskwie i ponownie Bogdan Tomaszewski. Malinowski atakuje, Gilberta Baj, będzie chyba pięknie. Wyszedł, prowadzi ruch z wodą, oby szczęśliwie. Załamały się czarne nogi pod bajem. Malinowski jest pierwszy, ma 8, 10, 15 metrów przewagi. Tak jest złoty, jeszcze Polska, tu na łóżnikach, Bronek. Malinowski w Moskwie pierwszy złoty medal. W tych samych igrzyskach w 1980 roku Władysław Kozakiewicz nie tylko wykonał słynny gest w kierunku Sowietów, ale pobił też rekord świata w skoku o tyczce. Zwolnił troszkę, a teraz przyspieszył, i idzie w górę. Przeszedł, przeszedł! 5,78! Mamy pierwszy rekord świata w igrzyskach moskiewskich Ładek. Teraz się cieszy, cieszy się jak chłopiec, jakby miał 16 lat. A miał tych lat 26. 10 lat starszy był chociaż Robert Korzeniowski, który w 2004 roku w Atenach zdobywał swoje czwarte olimpijskie złoto. Relacja Lesława Skindera. Ktoś mu dał biało-czerwoną flagę i biało-czerwony piechur, Najlepszy piechur jakiego kiedykolwiek miało Wojsko Polskie. Husaria w zębach trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami, żeby dojść do mety. Dalej w XXI wiek pomaszerowaliśmy z sukcesami miotaczy. Tomasz Majewski był dwukrotnie ozłocony w 2012 roku w Londynie, ale wcześniej w 2008 w Pekinie, skąd zgłaszał się Cezary Górjew. Odwrócony i teraz już przodem wypycha i mocno leci i fenomenalny rzut. Mamy złoty medal! Tomasz Majewski jest już w tym momencie mistrzem olimpijskim. Ale koatletyczną królową ostatnich lat jest bez wątpienia Anita Włodarczyk. Trzy razy stawała na najwyższym stopniu olimpijskiego podium w rzucie młotem. Za każdym razem mówiliśmy o tym w radiowej jedynce, m.in. z Rio de Janeiro. Chwyciłam młot i teraz skamieniała, znieruchomiała, rozkręca ciało, młot wysoko, wysoko, zginął gdzieś w powietrzu i za granicę, 80 metrów, rekord świata, 82 metry, 29 centymetrów, Anita budarczyk, mistrzynią olimpijską. I jedno jest pewne, to jeszcze nie koniec lekkoatletycznych sukcesów na naszej antenie, bo przecież zaczynamy kolejną setkę. Wy się ciągle rozkręcacie. Ciągle, tak jak Anita wodarczy. Rafa Bała, dziękuję bardzo. Cztery pory roku. Teraz będzie powtórka z lekcji geografii, a tak naprawdę troszkę z polityki wielkiej też. Zwróćcie państwo uwagę, jak się nie tak dawno zrobiło zamieszanie wokół Grenla Grenlandii, jak niektórzy nagle się uczyli, patrzyli na mapę, gdzie to jest, jedni zdziwieni, że o rady, jakie to duże, inni potem nie, nie, nie, to mapy przekłamują, bo to wzorowanie takie, ona jest duża, ale nie aż tak duża, jak to na mapach się wydaje, ale Grenlandia to jest nic, bo zaraz potem wszyscy uczyliśmy się, gdzieś jest na Ormuz i czemu ona jest taka ważna? No to nie chcę Państwa martwić. Takich zapalnych punktów jest dużo więcej. Są eksperci, którzy się na tym znają. Mamy takiego eksperta w naszym radiu. Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Micho. Dzień dobry. R sekcja publicystyki zagranicznej. Tak to się teraz nazywa? Prawidłowo? Tak. żeby tak. się nie pomylił. No, ci, ci, co się znają na miejscach, y, gdzie może dojść do wojny, zanim do niej dojdzie. Grenlandia tak, tak to już, nie chciałbym powiedzieć, że za nami, ale oby. Ormus to się dzieje. Brama łez. Co to jest takiego? Być może niedługo się wszyscy nauczymy, co to jest brama łez. No i przez te Bramę możemy się wszyscy niestety znowu Opłakać. rozpłakać na y, nie tylko w stacjach benzynowych, ale i w innych miejscach, bo Babel Mandap, czyli Brama łez właśnie po arabsku, to jest cieśnina. Bab al-Mandab. Bab al -mandat. Tak, mhm. i to jest druga strategiczna ciśnienia w rejonie e, Bliskiego Wschodu, obok ciśnienia Ormus. Cieśnina Ormus to już wszyscy wiemy, oddziela Zatokę Perską od Zatoki Omańskiej mhm. i potem od e, e, Morza Arabskiego i Oceanu Indyjskiego. Natomiast Cieśnina Bab al-Mandab jest na południe od ciśnienia Ormus po, tak po drugiej stronie Arabii Saudyjskiej. I oddziela Ocean Indyjski od Morza Czerwonego. Zaraz, zaraz, czy ja dobrze myślę, żeby wpłynąć do kanału sułewskiego, to muszę... Trzeba przejść. Przez Babel ci... Mandab najpierw, tak Aha. jest. I tu jest problem, dlatego, że tam, co prawda, Iran y, y, się nie znajduje. Tam się znajduje Jemen, Djibouti po stronie afrykańskiej i Erytrea po stronie afrykańskiej, a Jemen po stronie półwyspu arabskiego, ale w Jemenie są rebelianci Huti, którzy są sprzymierzeńcami Iranu i oni e, tak samo jak Irańczycy dysponują dronami, rakietami, e, minami morskimi i są w stanie te ciesiny Babel mandab zablokować. Wielokrotnie tym grozili e, i to się pojawia od kilku dni, że jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli Amerykanie nie zaprzestaną ataków na e, Iran to Zatkają Huti... drugie przejście. Zatkają drugie przejście, a to będzie dużo gorsze, dlatego że Cieśnina Ormus jest ważna dla eksportu ropy naftowej i gazu, ale na przykład Arabia Saudyjska, wielki eksporter ropy naftowej, może to zrobić właśnie nie tylko przez Zatokę Perską, ale malurociągi nad Morze Czerwonej. Na przykład ropa, która do no tak. Polski dopływa z Arabii Saudyjskiej, to płynie z Morza Czerwonego i potem przez kanał Suezki. Ch Chwilę jeszcze raz. Ropa, która płynie do nas i dlatego myśmy mówili przez to ostatnie tygodnie, że spokojnie Polska tak. jest w miarę bezpieczna, ona płynie tą właśnie drugą stroną. Drugą stroną i to nie tylko płynie ropa, to jest bardzo ważne, bo tamtym szlakiem handlowym płyną jaj, jaj, jaj. też wszystkie towary, które sprowadzamy z Chin, z Indii, Japonii, Korei. To wszystko idzie na Babel Mandap, Morzem Czerwonym i Kanałem Suezkim. Znaczy one Oczywiście. mogą popłynąć dookoła, tylko dookoła to, będzie strasznie bo drogo. Bo to jest dookoła całej Czas. Afryki. Dużo dłużej, dużo drożej rośnie koszt transportu, koszt ubezpieczeń takiego rejsu, a to się przekłada na koszt towarów, które sprowadzamy. Pamiętam, jak się zatkał Kanał Suezki, tam statek kiedyś utknął. Mhm. Na zaledwie kilka dni, jak to bardzo wywołało zamieszanie na rynkach światowych. Ja pamiętam wcześniej jeszcze wojnę o kanał. To Też. Są, są takie starsze pokolenia, które pamiętają, że tam w ogóle Polacy Utknęli nawet długie miesiące Ale czekaj, bo skoro mamy kanał To obok mamy Nil tak. I ten Nil to jest kolejne takie zapalne miejsce, z czego sobie mało kto zdaje sprawę, jakby kto nie siedzi w tych tematach, o ten Nil oni się kłócą. Tak, i to wielu ekspertów też mówi, że w Afryce y, najwięcej takiego ryzyka wojennego jest właśnie w tej części świata. Znowu taka powtórka z geografii, jak sobie przypomnimy, to Nil, zanim staje się tym takim wielkim, szerokim Nilem płynącym przez Sudan i Egipt, to no. najpierw jest Nilem Białym, który się zaczyna w Ugandzie, w okolicy jeziora Wiktorii, albo Nilem Błękitnym, który się zaczyna w Etiopii, dopiero w okolicy Hartumu, stolicy Sudanu, się te dwie rzeki łączą, w tym jeden... W Puszczy. To no tam pamiętamy, się działo, tak. to tam jest Hartum, Omdurman mm -hmm. po drugiej stronie y, rzeki i jeszcze po trzeciej stronie tam są trzy miasta, Hartum Północny, takie trójmiasto y, sudańskie. Y, no ale właśnie ten Nil Błękitny, który zasila w wodę y, Nil y, właściwy i łączy się z tym Nilem Białym, zaczyna się w Etiopii, a tam Etiopia buduje tamy i zbudowała taką tamę, która się nazywa Wielką Tamą Odrodzenia. Ogromna, gigantyczna. Czyli budują tamę, Już żeby zatrzymać wodę u siebie. No, mówią, że nie, ale będą mieli taką możliwość. To znaczy, gdyby doszło do no jakiegoś konfliktu... To po konfliktu, za no miliony właśnie. złotych monet, żeby nie, nie wykorzystać? Chcą zbudować gigantyczny zbiornik i yy, jest wielka kłótnia, bo Etiopia chce go napełnić w ciągu pięciu lat. Egipt chce, żeby to było przynajmniej piętnaście lat, żeby przygotować u siebie jakąś infrastrukturę o wodę, a tam przecież jest pustynia. Tam przecież wody nie jest tak dużo. Ten Nil jest kluczowy od czasów starożytnych dla całej tej części świata. Czyli nagle ten mały kraj może załatwić na przykład Wielki Egipt. Może. O Egipt już groził, że te Tetames bombarduje, jeśli uzna, że e, takie rzeczy się działy mniej więcej dwa lata temu. Myśmy byli zajęci wojną na Ukrainie, byliśmy zajęci tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, więc nie patrzyliśmy na tę Afrykę, ale tam mm -hmm. bardzo blisko było wojna. Amerykanie się szybko wtrącili jeszcze za czasów Joe Bidena. Udało się załagodzić tę sytuację konfliktową. No mamy też wojnę domową w Sudanie, więc Sudan jest zajęty sam sobą, więc y, trochę się ta sytuacja mm -hmm. tam e, zmieniła, ale e, jest to wielki problem. Donald Trump miesiąc temu ogłosił, że będzie chciał pogodzić Egipt i Etiopię w sprawie tych wód Nilu, ale... Jak go znam, to zaproponuję odkupienie tamy Great Deal i powie, że on będzie pobierał opłaty no. i oni się zajmą tą tamą. Entuzjazmu i w Kairze, i w Addis Abebie, i w Hartubie ojej, nie ojej, było ojej. co do tego, więc być może to ich zmobilizuje, żeby się sami ze sobą porozumieli. Czekaj, Donald Trump to w ogóle odgraża się, że zaatakuje Kubę i nawet ostatnio coś zaczął znów na ten temat mówić, a się wydawało, że się uspokoiło, ale jeżeli chodzi o wyspy, to mamy dużo bardziej zapalną wyspę i ona nie jest tak... Kuba to jest duża wyspa. Moje duża. Tak, dość duża. Jak wulkan tak. A Gdzie do to Zależy I kogo ja... zapytać. One są maciupcie tak naprawdę. I niezamieszkałe. I to jest pięć wysp i dwie takie właściwie tylko skały wystające z morza. To jest na północ od Tajwanu, między yy, Chinami, Tajwanem, Japonią i Koreą Południową. I czemu jest takie ważne? No bo te wysepki, które Skoro tam nic nie ma. Jak się zapyta Japończyków, to nazywają się Senkaku. Jak się zapyta Chińczyków, to nazywają się Diaoyu. I spór między Chinami, Japonią i Tajwanem także, bo przecież Tajwan także zamieszkują Chińczycy, no. e, tylko nie Chińczycy komuniści. E, te, te, te wysepki trwały od lat 60 ubiegłego wieku, dlatego, że tam odkryto podmorskie złoża ropy. A teraz prawo międzynarodowe stanowi e, tak, że złoża ropy należą do tego, kto ma w odpowiedniej odległości od tych złóż mm -hmm. stały ląd. No a ta wyspa jest jakimś stałym lądem. A choć tam, tam nikt nie, nie mieszka, nikt nie mieszka nic tam nie rośnie, nic się tam nie znajduje, ale w okolicy są te złoża ropy. Kto a, a jakie kontroluje. To jest duże w sensie rozmiaru ta wyspa, to mówimy o metrach, nie, kilometrach, setkach metrów. Mówimy o, o, o, o w środku największych o kilku kilometrach, w środku najmniejszych, o nawet kilkudziesięciu. Y, Czyli metrach. to nie jest Borholm. To, to... to nie jest nie, Borholm. Nie, nie. To są niewielkie wyspy, ale o które Japończycy z Chińczykami się bardzo mocno kłócą. Pływają tam w tej okolicy okrętami wojennymi. Twierdzą, że to jest jednych albo drugich. I też niektórzy uważają, że jeśli miałoby dojść do jakichś konfliktów w, w tym rejonie. Azji Południowej, tego Indo-Pacyfiku, to prędzej mogłoby dojść do takiego e, konfliktu o te wyspy senkaku diaoyu niż nawet do jakiejś chińskiej inwazji na Tajwan, bo to jest takie miejsce, my często myślimy, och, Tajwan, Chiny, to jest to tam najbardziej zapalne miejsce, ale właśnie mm -hmm. nie, te wysypki senkaku diaoyu e, bo Do niby tego nic nie zajmuje, da, a jednak zajmuje coś. A do tego Chiny w okolicy budują sztuczne wyspy. Usypują. Właśnie. Po co oni te wyspy budują? Bo ano, to jak jest wypytać. wyspa, to jest ląd i można się już powoływać, że zgodnie z prawem międzynarodowym złoża ropy, które się znajdują tam na tym morzu, to już są nasze, a nie na przykład japońskie albo I... Bo ja widziałem, że Tajwan zaczął się w pewnym momencie buntować, bo Tajwan właśnie zaczął i wtedy zauważyłem, że tam jest jakiś problem. Tajwańczycy nam... mówili, że Chińczycy ci tamci Budują sztuczne wyspy, przez co się przesuwają do Tajwanu, bo przesuwają granice wód terytorialnych. Dokładnie co tak. Co wysepka, to woda się przesuwa. Wód terytorialnych, albo znaczy czegoś co się, się co się nazywa wyłączną strefą ekonomiczną, to jest troszeczkę tak. dalej niż wody terytorialne, ale tam państwa mają takie pierwszeństwo do eksploatacji różnych zasobów, czy, czy złóż, więc to, to chodzi te, o te wyłączne strefy a, a jak ekonomiczne. jak to jest głębokość? To ciężko zbudować taką wyspę? Czy tam jest w miarę płytko? Tam, gdzie Chińczycy budują jest w miarę płytko, więc tam się je starają budować. Ale... Wyspę i mówią, że to jest. Kawałek, to jest nasze. To jest ich i do tego I chcą tam następno. budować bazy wojskowe na wszelki wypadek jeszcze, żeby Aha. nikt tam nie był e, skłonny tych wysp zajmować. Zresztą zaskakująco dużo sporów na świecie jest o wyspy, na których nikogo nie ma i nic nie rośnie i nic, e, nic się tam nie znajduje, bo jeśli ktoś tam już mieszka i coś się znajduje, to jest łatwiej twierdzić, że to jest jednej tylko strony. Jak niczego tam nie ma, to się więcej stron zgłasza. I mamy takie wyspy, o które się e, kłócono, na przykład e, e, między Hiszpanią a Marokiem. Był taki spór o wysepkę, która się nazywa Perechil. A Turcja I... i Grecja też się szarpały. No w prawda. ramach jednego NATO między sobą. Dalej tam miłości nie ma. Ale dla mnie ciekawy spór jest o wysepkę Perechil, bo kto zna hiszpański, to już być może dowcip zrozumiał. Bo Perechil po hiszpańsku znaczy pietruszka. Więc my mówimy po polsku o sporach o pietruszkę i Maroko z Hiszpanią miały swój spór o pietruszkę, czyli o wyspę, na której nic nie ma, która jest tylko kawałkiem skały wystającym z Morza Śródziemnego, bardzo blisko marokańskiego wybrzeża. Pół kilometra od marokańskiego wybrzeża, ale bardzo blisko też Ceuty, czyli tej eksklawy hiszpańskiej w, na terenie e, Maroko. No i ta wyspa właśnie nie ma żadnego znaczenia strategicznego żadnego znaczenia handlowego, żadnego znaczenia Czekaj, transportowego. Czekaj, jak płynąłem... problem do Cepty, to musiałem to widzieć. Musiałeś to widzieć, tę wyspę, bardzo bliziutko brzegu, wyspę Peryń z w ogóle na to. I tam były takie sytuacje, że wylądowali tam żołnierze marokańscy, wbili flagę, zajęli tę wyspę, e... I chwilę potem pojawili się żołnierze hiszpańscy, wygonili Marokańczyków. Tam nie doszło do żadnej wymiany ognia, do żadnej walki, nie po prostu Czyli tych Marokańczyków przypłynęło. Przypłynęło więcej Hiszpanów, więc Marokańczycy to byli kadeci młodzi ze szkoły wojskowej, a Hiszpanie wysłali takie doborowe jednostki. Wbili swoją flagę, ale kiedy wyspę opuścili Marokańczycy, wrócili, wbili swoją flagę i tę pietruszkę Spór trochę się udało załagodzić, bo próbują Maroko z Hiszpanią się dogadać, ale to jest naprawdę spór o pietruszkę. bo tak jak te wyspy Diao i tam są złoża ropy, tam są pieniądze, tam tam jest rzeczywiście spór o coś. To te pietruszka, to jest spór tak naprawdę o, co, to o tak, pietruszkę. Grenlandia na, przy, na tle tego wszystkiego to jest w ogóle drobiazg, można powiedzieć, choć duży drobiazg. Ale w rejonie Arktyki mogę ci jeszcze opowiedzieć o wojnie whisky. To już szybciutko jest zostawiają wyspa, ze sobą whisky, tak? tak to, o to wyspa chodzi? Hansa, która jest między Grenlandią a Kanadą. I ta wyspa Hansa jest terenem spornym, czy była do niedawna terenem spornym Kanady i Danii. Od lat 70 tam przepływano, wbijano sobie flagi i zostawiano butelkę alkoholu, butelkę whisky. Drugi, przyjadą, to, był taki, to był taki spór trochę. <laughs> Żartobliwy o wyspę, ale w 2022 roku Kanada z Danią się dogadały, podzieliły wyspę na pół i już sobie tamtego alkoholu nie zostawiają. Michał Strzałkowski, on się na tym zna, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzę, jak ucieka zawsze nieśmiertelny czas. Choć wiem, że czasem zgra Rusowicz, której piękny głos Państwo słyszeli przed chwilą w tej piosence o śpiącym rozumie. Jutro będzie gościem w czterech porach roku Agnieszki Kunikowskiej. Polecam bardzo gorąco. W sprawie konkursu mam podpowiedź numer cztery. Znaczenie ma, jaką kartę założymy, do jakiego galerunku i wtedy będzie odpowiedni wzór do odpowiedniego galerunku. Kolor sznurków nie ma znaczenia, bo one tylko wyciągają nitki, osnowy tak, żeby powstał nam wzór. 72 151 czekam na odpowiedzi po 11 o szczęściu w Polsce. Jedynka Polskie Radio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 Komplement diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z nie utrzymanie zdrowego snu. Flofarm. Dwie niezwykłe osobowości. Subtelny wokal, pulsująca trąbka i mistrzowski skład. Anna Maria Jopek i Piotr Wojtasik-Kwintet. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. 26 kwietnia, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na bilety24.pl i w kasie przed koncertem. Poleca Polskie Radio.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 Reklama Jedynka To jest radio Ogłoszenie społeczne A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość? O, jeszcze to Tato, błagam, przecież tam są sklepy Ten nadmiar dobrych rad To jak bardzo chciałeś uciec od tej troski Dobra, że nie zbankrutował Dajcie wszyscy święty Wtedy wydawało Ci się to ciężarem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 Patryk Bedliński, zapraszam. Poranny szczyt komunikacyjny na szczęście za nami, ale jeszcze pozostają pewne utrudnienia. Na przykład na S11 możliwe są wciąż problemy między węzłem Zegrze Pomorskie a węzłem Koszalin Zachód. Na 16 kilometrze kierujący osobówką wjechał w bariery energochłonne. Zablokowany został przez to prawy pas w kierunku Koszalina. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Krajowa dwudziestka, Żukowo-Kościerzyna. Tu też przyda się szczególna ostrożność, bo w okolicach miejscowości Kłobuczyno zepsuła się ciężarówka i blok Jeden z pasów. To kilometr 269, a zmotoryzowani jadą naprzemiennie, tylko częścią jest dni. Pojedyncze spowolnienia niezbyt przeszkadzające zmotoryzowanym, na przykład na trasie 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem, niedaleko Czchowa. Poza tym wjazd do Wadowic drogą 28 od Zatora, To jest jeszcze miejsce, gdzie delikatnie trzeba zdjąć nogę z gazu, czy też przejazd warszawskim odcinkiem drogi S8, zwłaszcza na zachód przez most Grota Reweckiego, chociaż na wschód też pojedyncze spowolnienia na Bem i potem za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Wjazd od północy do Warszawy przez Łomianki. Tutaj niezależnie od tego, czy trwa szczyt komunikacyjny, czy tego szczytu nie ma. I tak musimy delikatnie zwalniać. Dojazd do Poznania od Tarnowa Podgórnego drogą 92. Właściwie szerzej patrząc, trasa z Pniew do Poznania w okolicach Tarnowa Podgórnego to jest także miejsce, gdzie nie do końca płynnie poruszamy się o tej porze. No i jeszcze trasa, którą jedziemy od Trójmiasta w kierunku południowym, czyli wjeżdżając na A1. -kę. Małe spowolnienie, które nawet możemy nazwać korkiem na S6 między węzłem Gdańsk Południe a bramkami w Brusodzinie. Przed wjazdem na A1 trzeba zwolnić. A na wieści od państwa niezmiennie czekamy w aplikacji o nazwie Polskie Radio Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11.